Jestem tutaj już na z kolegów bo zaprzyjaźniliśmy się tutaj w Pastorem Grzesie i z książki, który tutaj jest i e, mam taki przywilej, że e, razem możemy szerzyć królestwo. Może. To jest ogromna rzecz, szerzyć królestwo, uważam, że na tej ziemi. Nie ma nic innego do roboty niż szczerze królestwa. Powtarzam to nie raz. Dlatego, że królestwo jest realne i ono nadaje realność, jakby z, niego, jakby z niego jest wszelka inna realność. Bez świadomości królestwa, każda rzecz w życiu człowieka jest rzeczą ulotną. Każda rzecz jest ulotna. Bez świadomości królestwa. Królestwo Boże jest fundamentem, Królestwo Boże jest podstawą. Królestwo Boże jest rzeczywistością. To jest jakaś rzeczywistość. Nie rozpoznając tej rzeczywistości, człowiek e, nie rozpoznaje prawidłowo innych rzeczy. E, Ci przyjaciele, e, chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli przyjąć to, co Królestwo Boże nam daje. Królestwo Boże, które jest Podstawą, który jest rzeczywistością, ono zawiera w sobie podstawę i rzeczywistość wszelkich praw. Wszystko, co tutaj jest na tej ziemi, w mniejszym lub większym stopniu, czasami bardzo wypaczone to jest, ale w mniejszym lub większym stopniu sięga po, funda po fundament królestwa, każde prawo, każda zasada. Na przykład, kto lubi być chory? Widzicie? Kto z Was by chciał na przykład, nie, chciałby na przykład doświadczać chorób, bóli różnych, biedy, kto by chciał doświadczyć, może odrzucenia, depresji? Nikt by tego nie chciał. Nikt! Ja nie, nie, nie znam takiego człowieka. Są ludzie, którzy mają taką teologię różnego rodzaju, teologię cierpienia i mówią tak, przez cierpienie człowiek staje się doskonalszy. Wiecie, ja wycierpiałem dużo w swoim życiu i nigdy przez to nie stałem się doskonalszy. Nigdy. Ojciec mi umarł, kiedy już go najpierw go znienawidziłem, potem go pokochałem. Kiedy już go pokochałem, do mi umarł. Widziałem moją matkę, która miała wszystkie nerwice świata. Widziałem, jak paraliżowało ją z nerwów, kiedy mój ojciec był pił w domu, był alkoholikiem, pił wynosił do domu rzeczy. Widziałem, jak cierpi, widziałem, jak go pije. Przez lata dorastałem w atmosferze e, nieszczęścia różnego rzędu. Widziałem moją matkę, która się zacharowuje, żebyśmy mieli jej co do garka włożyć. E, widziałem kupę nieszczęść u ludzi i sam brałem udział w tych nieszczęściach. Chciano mnie zabić, chciano porwać moją rodzinę. Umierałem od narkotyków kilkakrotnie. Doświadczałem nieszczęść różnych. Na swoje życzenie nie na swoje życzenie różnych. Nieszczęść, na które zapracowałem i nieszczęść, które przyszły do mnie jako bonus z tego świata. Taki bonus. Wiecie, nigdy to niczego we mnie nie sprawiło dobrego. Nigdy. Żadna forma cierpienia nie sprawiła niczego dobrego. Nie Wiecie dlaczego? Bo ludzie nie są stworzeni przez Boga do tego, żeby cierpieć. Taka dobra wiadomość. Wiecie, do, do czego są ludzie stworzeni przez Boga? Żeby być szczęśliwymi. W stu procentach. Ludzi. Nie w pięciu, nie w dziesięciu, nie w piętnastu. W stu procentach! Dlaczego? Bo Bóg stworzył ludzi dla przyjemności. Wiecie dlaczego Bóg stworzył ludzi? Dla swojej przyjemności. Ja narodziłem się z Bożego Ducha, inaczej mówiąc nawróciłem się, niech tak będzie ładnie, w 2001 roku. Od tamtej pory, jestem z Bogiem, słyszę Boga, Dwukrotnie miałem przyjemność widzieć Boga własnymi oczami, doświadczam manifestacji Bożych cudów. Czytam Biblię we wszystkich możliwych wydaniach, jakie są po prostu <Ky> dla mnie, z tłumaczeniami różnych, ale z różnych języków wydań katolickich, protestanckich, różnych, świadków Jehowy, wszystko, jakkolwiek, jak jak, ponieważ mnie za, jakby dowiedziawszy się, że Słowo Boże jest Słowem Bożym, zacząłem je zgłębiać ze wszystkich możliwych stron. I wiecie co? Zobaczyłem przez ten czas Jego pragnienie, abym był szczęśliwy. Jego pragnienie, te pragnienie, które jest od początku Wszechświata. Bóg chce, abyś był szczęśliwym człowiekiem. Nieszczęśliwym wedle modły tego świata. Wiesz, jak zapytasz homoseksualisty, czy jest szczęśliwy, on powie, tak, jestem szczęśliwy. Ja mówię, chodź, pogadamy. Ja lubię rozmawiać z ludźmi. Lubię sobie usiąść, wypić podwójne espresso i porozmawiać o ich szczęściu, którego doświadczają. Wiesz? Natomiast e, ten świat będzie mówił Tobie no tak, jesteś tam szczęśliwy w tym wymiarze, wystarczy Ci, żeby tak było, ale Bóg mówi nie, Ty nawet jeszcze nie wiesz, jak bardzo ja chcę, abyś był szczęśliwy, spełniony, zaspokojony, zupełny, bo takiego sobie Ciebie wymarzyłem, takiego Ciebie sobie wymyśliłem i takiego sobie Ciebie stworzyłem a wszelkiego rodzaju nieszczęścia, których doświadczasz, nie są ze mną w ogóle związane. Po prostu, jeśli człowiek idzie bokiem, a boże tory są proste, wiecie, pociąg tutaj jeździ i zobaczcie, są proste tory, jakieś tory są tutaj, idą te tory. I ten pociąg do tej pory będzie jechał, póki nie przyjdzie do głowy maszyniście, żeby z tych torów zboczyć. Bo jak maszynista się na przykład upije i bywały takie przypadki i pójdzie bokiem, to te tony metalu zniszczą siebie i zniszczą przy okazji innych ludzi. I to nie będzie wina torów. Amen? To nie będzie wina torów, bo te tory są proste. I są zasady dla maszynistów. I nieszczęścia do naszego życia przychodzą nie dlatego, że Bóg jest syła. Ale dlatego, że ludzie poprzez niewiedzę, tudzież niewiarę, tudzież bunt i wszelkiego innego rodzaju odstępstwo, świadome lub nieświadome, schodzą z toru. Jest im źle. Ja jestem tutaj przyjaciele po to, abyśmy dzisiaj, aby każdy z nas w sobie zobaczył ten prosty tor Boży. Bóg jest prosty. Bóg jest prosty. Bo gdyby Bóg był skomplikowany, to byłby dla nas nieczytelny. Rozumiesz? Byłby dla nas nieczytelny. Ci z Was, którzy pamiętają wiadomości za czasów komuny, dziennik telewizyjny. Pamiętacie dziennik telewizyjny? Ja, jak dzisiaj sobie włączę na, na przykład w internecie <coughs> dziennik telewizyjny, to ja z niego nie rozumiem 80% rzeczy, które oni mówią. Ja sobie ostatnio pomyślałem, że to chyba były jakieś specjalne oddziały demonów przeznaczone do tego, działające w układzie komunistycznym, aby mówić ludziom rzeczy, których oni nie rozumieją. W dzienniku telewizyjnym mówiono rzeczy, których się nie rozumie zasadniczo. Używano tam takich słów, że ja mówię, o Boże kochany, ile to trzeba w ogóle mieć jakiejś takiej charyzmy, żeby takie coś stworzyć. Po co? Bo brak informacji powoduje głupotę. Więc co to jest głupota, to jest brak informacji. Bo jesteśmy decydentami co do tego, czy przyjmujemy pewne rzeczy, czy nie przyjmujemy. I chciałbym cię dzisiaj prosić o to, żebyś rzeczy przyjmował. Żebyś przyjmował rzeczy. Żebyś zaczął widzieć ten prosty, Boży tor. Bóg w ogóle nie jest skomplikowany. Przyjaciele, w ogóle nie jest skomplikowany. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, ale fundamentem tego, żebyś był szczęśliwy, to jest to, abyś Ty widział prostotę Bożych zasad i reguł. Bo Bóg nie może Ciebie jakby błogosławić, nie może Tobie dawać rzeczy poza swoimi zasadami i regułami. Rozumiecie mnie? Tak jak rodzice nie mogą dzieciom dać inaczej, niż wedle prawidła. Na przykład jest takie prawidło, że wkłada się jedzenie do buzi. Prawda? Od prostota. Mamy taki jeden otwór, w który wkładamy jedzenie. Mamy też wiele innych otworów w ciele. Służą do innych rzeczy. Dziecko, kiedy się rodzi, ono nie wie. Ono nie wie o różnych rzeczach. I rodzice dają mu jeść i wkładają mu do buzi. Dziecko czasem oko nadstawia. Chce coś innego zrobić z tym. Ale rodzic mówi nie. Nie pobłogosławię cię tą kaszką, wsadzając ci ją do oka. Obłogosławię cię, wkładając ci do buzi. Ale mały młody dziecka sobie myśli, nie chce do buzi, chcę w ucho. Rozumiesz? Tak, tak nie działa. Bóg jest prosty i daje rzeczy w prosty sposób. Naszą odpowiedzialnością jest posłusznie nastawić ten otwór, w którym On chce coś dać. Nie nastawiajmy innych otworów do Nie. Zobaczmy tą prostotę Boga i okażmy posłuszeństwo. Wtedy osiągniemy sukces. Ja marzę o tym, żeby ludzie chcieli być posłuszni Bogu. Ja o tym marzę. Ja marzę i ja w ogóle, wiecie, dla mnie, co jest najważniejsze w życiu? Pokazywać posłuszeństwo Bogu. Wiecie czemu? Bo ja chcę się nachapać od Niego wszystkiego. Bo jak ja się zorientowałem, że On jest dawcą wszystkiego, rozumiesz, każdej sfery miłości, każdej sfery radości, pokoju, zaopatrzenia wszelkiego rzędu, każdej formy relacji, zaspokojenia, rozumiesz, to ja sobie pomyślałem tak, co znaczy, że Ty masz wszystko, a On do mnie powiedział, tak, ja mam wszystko. Mam wszystko, ale coś Ci powiem, Artur, ja mam wszystko i to dla Ciebie. Hallelujah! Bóg ma wszystko i to dla Ciebie. Bóg ma wszystko i to dla Ciebie. Dlaczego? Bo On jest miłością. Amen? Aha. Kim jest Bóg? Miłością. Bóg jest miłością. Bóg jest Bogiem dającym, a Ty jesteś człowiekiem biorącym. Więc zacznij brać odpowiednim otworem. Zacznij brać w odpowiedni sposób! On Ci da! A ludzie mówią, chciałem inaczej. Nie ma inaczej przyjaciele. Jest prosta droga Boża. Ja to dzisiaj rozmawiałem z pastorem, jak robiliśmy obiad. Luis, nasz brat w Chrystusie, wspaniały człowiek, który napisał opowieści z Narnii, Powiedział taką rzecz, mądry człowiek, mądry człowiek ten Luis". I on powiedział tą rzecz ze 100 lat temu blisko. Powiedział, są dwie drogi i wielka między nimi różnica. <śmiech> Kocham tego człowieka, spotkam się z nim w niebie, kiedy. Są dwie drogi i wielka jest między nimi różnica. Wielka! E, to nie jest mała różnica. Rozumiesz? To nie jest mała różnica! To nie jest mała różnica! I wiecie, przyjaciele, jak uwielbialiśmy tutaj Boga, Zacząłem przeglądać swoją Biblię przez chwilę, poszukałem pewnego wersetu, żeby wam go zacytować i miałem taki pomysł, żeby wam ten werset zacytować. Ale Bóg do mnie powiedział, że On nie chce, żebym wam cytował ten werset, bo to nic nie znaczy dziś. To jest Słowo Boże, ale to, co chciałem powiedzieć, to nic nie znaczy. I dzisiaj bym wam przyniósł coś, co nic nie znaczy, ale posłuchałem tego Boga i On mi powiedział, powiedz im, że gdy duchy nieczyste mnie ujrzały, padły mi do nóg i wołały, ty się, Syn Boży. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciałem. A oni przyszli do Niego i powołał ich, żeby z Nim byli. I żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. I żeby mieli moc wybędzać demony. Amen. Powołał, aby z Nim byli by zwiastowali Ewangelię i aby wypędzali demony. W innym miejscu jest napisane, aby uzdrawiali chorych, aby wskrzeszali z martwych. Hallelujah. Żeby prezentowali moc Królestwa.